Minęła szósta. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata nieciecka Mac. Dzień dobry. Dziś 23 kwietnia, czwartek. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku, o dwie godziny i 21 minut i o 4 minuty dłuższy od poprzedniego. Dzisiaj Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. I w ten wyjątkowy dzień w Krakowie Polskie Wydawnictwo Muzyczne otwiera Klubo Księgarnie Una, muzyczną pełną nut i koncertów. Poranna kawa na krakowskim rynku zanim pierwszy klient przekroczy próg nowego adresu na mapie Państwowego Wydawnictwa Muzycznego, połączymy się z Krakowem, a po kawiarni oprowadzi nas Daniel Cichy. I to nie jedyne niespodzianki w dzisiejszym Poranku Dwójki. Poranek Dwójki. Pogoda Dzień niemal wszędzie rozpoczniemy pogodnie i dosyć ciepło, bez przymrozków, które w poprzednich dobach były wyjątkowo uciążliwe. Większe zachmurzenie przewiduje się na Mazurach i Podlasiu, Popadać, padać nie powinno, a z upływem godzin spodziewamy się nadal stabilnej pogody. Często powinno pokazywać się słońce z północnego wschodu, w głąb kraju wędrować ma mało aktywny front z dużym zachmurzeniem i to nie przyniesie deszczu. Trochę pokropi być może jedynie lokalnie, na południu, głównie w górach. Jan Sebastian Bach, koncert na trzy klawesyny The moll Selin Friszt i Kafe Zimmerman na klawesynie grała Anna Fontana. Poranek dwójki. A w dzisiejszym poranku oczywiście w Światowym Dniu Książki będzie i o książkach. Rekomendacje Anny Gat dziś w Światowym Dniu Książki. Nie mogło być inaczej, to będzie spotkanie literackie. Ten moment ciszy czasem bywa takim momentem sprawdzania, co się z nami dzieje. Więcej niebawem, w Białym Stoku, Weronika Gęsicka przekonuje po raz kolejny, że nie wszystko złoto, co się świeci. Fałszywe osoby, fałszywe zwierzęta, fałszywe wydarzenia właściwie fałszywe wszystko. I o tym opowiemy Państwu także niebawem o kolejnej odsłonie wystawy Encyklopedia, a także o spektaklu Jubileusz. To nowa inscenizacja teatru dramatycznego w Warszawie, która pozwala przyjrzeć się relacjom między władzą, buntem i historią. Dużym zadaniem było takie stworzenie właśnie osi fabularnej, historii e, skłotu, historii kontrkulturowych osób anarchistycznych, które wytwarzają swoją rzeczywistość sprzeciwu wobec świata i pojawia się w ich świecie młody chłopak, który marzy, żeby zostać muzykiem. E, trafiamy do mediów i zaczyna dziać się cała akcja spektaklu. A co zobaczymy jeszcze na scenie Teatru Dramatycznego, o tym opowiemy w poranku dwójki, oczywiście niebawem, a teraz spotkanie za storem Piat Pastor Piazzola i Libertango na trąbce grała Alison Bolsom, a towarzyszyła jej orkiestra symfoniczna w Göteborgu, Narodowa Orkiestra Szwecji. Kalendarium. 120 lat temu urodził się Bronisław Linkę, malarz, grafik i rysownik, autor obrazów modlitwa zamordowanych czy autobus. W swojej sztuce przedstawiał problemy społeczne, tematykę zniewolenia, a jego prace stały się inspiracją między innymi do utworów Jacka Kaczmarskiego, Czerwony autobus i Kanapka z człowiekiem. Z kolei w 1819 roku w kościele pod wezwaniem świętego Rocha i świętego Jana Chrzciciela w Brochowie został Pochrzczony Fryderyk Chopin. Co jeszcze wydarzyło się 23 kwietnia, sprawdzał dla Państwa Jakub Jomrozek. Jest autorem 38 sztuk i 154 sonetów przetłumaczonych na większość języków nowożytnych. Uważany za geniusza pióra i teatru. Czy wiedzą Państwo, o kim mowa? Dziś rocznica urodzin i śmierci Williama Szekspira. Tak ładnie brzmi, że losy Szekspira to taka prawie kariera w stylu amerykańskim. No, Wprawdzie nie od pucy buta, ale mówi się od trzymającego uzdy końskie powozu, które zajeżdżały, żeby oglądać teatr, a więc od parkingowego owych czasów do wielkiego posesjonata, bogacza, człowieka majątnego, który w swoim testamencie mógł całkiem psowicie obdzielić członków swoich Rodziny. To wszystko jest trochę przesadzone, bo ani on tym parkingowym nie był, ani takim znowu wielkim bogaczem. Chociaż na pieniądze nie musiał też narzekać. Tego samego dnia świat pożegnał dwóch wybitnych twórców. Zmarł Szekspir w 1616 roku, ale tego samego dnia zmarł też Cervantes, hiszpański pisarz i autor Don Quixote, arcydzieła literatury światowej. W pewnej wiosce manczy której nazwy nie mam ochoty sobie przypomnieć. Nie tak dawno żył szlachcic. Z tych, co to mają wiszącą na kołku kopię, Starą tarczę, suchą habetę i łownego harta. Gotowane mięso raczej wołowina niż baranina. Na kolację głównie kiełbasa, W soboty jajecznica na słoninie, Soczewica w piątek, A w niedzielę ponadto gołąbek, uchłaniały trzy czwarte jego dochodów. Czytał Wiktor Zborowski. A my wracamy na polskie podwórko, bo 115 lat temu na świat przyszedł Bolesław Miciński, eseista, poeta i filozof. Z pism, które się zachowały, widać człowieka, który ogromnie ceni życie. Co więcej, ta ogromna siła życia, ten witalizm, widać również w jego eseja. Witalizm widać, a może bardziej słychać też w głosie Roya Orbisona, którego rocznica urodzin przypada właśnie dziś. To amerykański wokalista, gitarzysta, autor tekstów i producent nagrań. Czy dadzą się Państwo porwać do tańca o poranku? Pretty woman Walking down the street Pretty woman Piosenka, która zmieniła oblicze rock and roll, a Zresztą "Pretty Woman" Roy Orbison napisał wraz z Billem Disem w hołdzie dla swojej żony. I choć dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, ten legendarny utwór został napisany w mniej niż godzinę. Kiedy? Wtedy, kiedy żona Orbisona robiła zakupy. Mam nadzieję, że państwo już pełni energii. To dobrze, dlatego że czas świętować. Swoje 86. urodziny obchodzi dziś Wojciech Duriasz, aktor filmowy i teatralny przez wiele lat związany z Warszawskim Teatrem Dramatycznym. Znany jest także słuchaczom audiobooków Polskiego Radia. Kiedy pan Skarbnik z ostatniej wojny do siebie do Buburki powrócił, dziwnie był smutny i przygnębiony. Już to raz niegdyś, kiedy mu jego młodziutka żona, owa anielskiej dobroci Zosia, umarła i wraz ze sobą owe niemowlątka zabrała, przycisnęła go była także tak ciężka żałoba, że ledwie w modlitwach i pobożnych pielgrzymkach dawne swe serce odzyskał. To fragment powieści Zygmunta Kaczkowskiego, Grób nie czuj. W 1969 roku zmarł natomiast Krzysztof Komeda, pianista i kompozytor jazzowy. Jest twórcą znanych na całym świecie standardów jazzowych i muzyki filmowej. Jak pan wszedł do środowiska jazzowego? Interesowałem się, w ogóle uczyłem się muzyki tak zwanej poważnej. Potem w czasie, gdy kończyłem gimnazjum, zacząłem się interesować muzyką taneczną. Z kolei w czasie studiów zacząłem... Grać już muzykę jazzową zupełnie sam, bez żadnych, bez żadnych powiązań, bo jedyną szkołą to było radio. To fragment archiwalnej rozmowy Magdaleny Konopki z Krzysztofem Komedą. To jedyny taki zachowany wywiad w archiwum Polskiego Radia. Franz Lehar i Moje Usta, aria tytułowej bohaterki z opery Giuditta. Ten wspaniały sopran należy oczywiście do Fatmy Said, a towarzyszyła jej w tym utworze orkiestra Filharmonii w Monte Carlo. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia już 24 minuty po 6. jeden z utworów wybranych do dzisiejszego poranka przez Magdalenę Łoś, która stworzyła nam listę utworów, których słuchamy w dzisiejszy czwartkowy poranek. A to oczywiście sonata B-dur Mozarta. Na skrzypcach grała Rachel Padger, a towarzyszył jej na klawesynie Gary Cooper. Wiersz na dzień dobry. Nie jestem pewien, czy teatr, czy mówiąc inaczej sztuka, w ogóle zmieniają świat. Myślę, że teatr może ukazać widzowi życie z innego punktu widzenia i może po prostu opowiadać bardzo stare, ciągle ważne albo nowe istotne historie dotyczące nas wszystkich. Tak mówił niedawno Andrzej Seweryn w Polskim Radiu. W sobotę artysta obchodzi 80. urodziny. Jako aktor i reżyser Andrzej Seweryn związany jest także od wielu lat z Polskim Radiem. My w tym tygodniu w poranku słuchamy jego poetyckich interpretacji. Dzisiaj Andrzej Seweryn czyta wiersz Aria z kurantem Jana Lechonia. Smutek taki mnie chwycił, że zda się aż skomli, ani przed kim się żalić, kto wie kiedy minie. Gdybyż to było można Usiąść przy kominie i czytać sobie stare wiersze Syrokomli I marzyć, jakbyś pocztą wędrował podróżną O owych lasach, rzekach, tych dworach, tym zdroju I myśleć, że są wszyscy w przyległym pokoju Od których ciągle listów wyglądasz na próżno Cóż znajdę, jeśli wyjdę takiego wieczoru? Tu wszyscy przecież obce i każdy gdzieś śpieszy. Ach, żadna mnie muzyka dzisiaj nie pocieszy. Chyba aria z kurantem ze strasznego dworu. Jutro Andrzej Seweryn przeczyta wiersz Stanisława Barańczaka. Na rozmowę z aktorem i reżyserem zapraszamy dziś o 17.10 w audycji Wybieram Dwójkę, w której opowiemy także o premierze Horacjusz w reżyserii Andrzeja Seweryna od piątku na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. 29 minut pozostaje do godziny siódmej, a przed Państwem muzyczne spotkanie z Fryderykiem Chopinem en prompti gesdur. Utworu Fryderyka Chopina słuchaliśmy w interpretacji Ewy Pobłockiej. A jeśli Państwa apetyt na słuchanie gry Ewy Pobłockiej wzrósł, to dobra wiadomość jest taka, że ta uwielbiana i koncertująca często za granicą pianistka już w maju zagra w Lublinie w Filharmonii Lubelskiej w programie Jan Sebastian Bach i Wariacje Goldbergowskie. Teraz w dwójce odrobina historii kina. W kolejnej audycji z cyklu Wajda Portret z Powidoków rozmawialiśmy o filmie Wszystko na sprzedaż z 1969 roku. To jedno z najbardziej osobistych i niejednoznacznych dzieł w twórczości reżysera. Powstały po śmierci Zbigniewa Cybulskiego filmu. Film nie jest jednak ani biografią, ani klasycznym hołdem, ale próbą zmierzenia się z nieobecnością i jej filmowym przedstawieniem. To film, który stawał, stawiał pytanie o to, czy o kimkolwiek można opowiedzieć naprawdę. Gościem wczorajszej audycji Marcina Pesty był Jakub Mikurda, filmoznawca i reżyser dokumentów. Plan filmu, życia on się cały czas przenika. Mówi się, że to jest jeden z przykładów wybitnych kina autotematycznego w, w kinie polskim. Przypomnijmy, rok 69. 8,5 Feliniego to jest rok 63. Z tym, że tu u Wajdy ten kryzys egzystencjalny głównego bohatera troszeczkę inaczej wygląda niż u Feliniego. Jest bardziej chyba melancholijny tutaj na tych. Naszych mazowieckich polach. No ale też powód jest trochę inny, no bo postać Zbigniewa Cybulskiego. Tutaj rzeczywiście próba no, jakiegoś przepracowania, które się dokonuje w, w tym filmie. Nie tylko samego Wajdy, bo też mm, całego środowiska. Całego środowiska. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest też rodzaj być może jakiejś takiej psychodramy, psychoterapii performatywnej, którą Wajda tutaj organizuje całemu temu kręgowi znajomych, który znał Cybulskiego, dla których Cybulski był kimś istotnym. Nie wiemy, jak to zadziałało na te konkretne postacie, czy rzeczywiście na poziomie jakiejś prywatnej żałoby to było pomocne. No, To, co ciekawe, mam wrażenie, to ostatecznie, jeżeli założylibyśmy, że ten film jest próbą nazwania, złapania, zrozumienia Cybulskiego, to ta próba się nie udaje. Mhm. Cybulski się wymyka tym wszystkim symbolom, rolom, legendom, historiom. Raz po raz ktoś mówi właśnie, że było, nie było, opowiedział, zmyślił, kim był. Najbardziej dla mnie przejmujący jest taki moment, kiedy w tym filmie pojawia się Bogumił Kobiela na chwilę. I w jego reakcji na takie spekulacje reżyserskie właśnie, że może tak, a może inaczej. On wpada w jakiś rodzaj takiego bardzo autentycznego i chyba rzeczywiście dokumentalnie w zarejestrowanego gniewu. Mm -hmm. I on mówi, nic nie powiem, no był tutaj, stał, jakby teraz go nie ma. I wychodzi. I to jest też wyjście kobieli z filmu, to znaczy on się już więcej nie pojawia, to jest ostatni moment, kiedy on, on był na tym planie. Mm -hmm. To słynne był, nie ma. Tak, tak, tak, tak. Co jeszcze bardziej gorzkie jakoś w tym wszystkim, to jest to, że sam Kobiela w, zginie w wypadku niedługo później. Mhm. Więc to jest faktycznie koniec jakiejś epoki polskiego kina. Z jednej strony wiek średni Andrzeja Wajdy i też naturalna w takim momencie próba jakiegoś przeformułowania, przemyślenia własnej w kariery. To jest rzeczywiście finał pewnego nie, okresu. W kolejnej audycji cyklu Wajda, portret z powidoków rozmawialiśmy o filmie Wszystko na sprzedaż. Zapis całej rozmowy, jak i wcześniejsze odcinki cyklu Wajda, portret z powidoków znajdą Państwo na naszej stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl Przypomnimy teraz Państwu inny filmowy tytuł Andrzeja Wajdy, Niewinni czarodzieje, z, z muzyką Krzysztofa Komedy, który zmarł 57 lat temu.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 niewinni czarodzieje, a słowo niewinni dobrze zapowiada nasze spotkanie w Białym Stoku, które już niebawem opowiemy w dwójce o wystawie Weroniki Gęsickiej, która przygląda się temu, co na pozór wygląda niewinnie, czyli hasłom w encyklopediach sprzed lat, które nie zawsze zgodne były z prawdą. O tym za moment. A teraz antidotum na ugryzienie Tarantuli, to może bardziej przydatne. We Włoszech, a w naszym klimacie być może dawka energii na ten wczesny jeszcze poranek. sua Lord mi fa, ma To ukochana przez państwa, o tym dobrze wiemy, l'arpeggiata i tarantella del Gargano. A teraz z Neapolu przeniesiemy się do Białego Stoku za sprawą wystawy Weroniki Gęsickiej, która jest jedną z najciekawszych polskich współczesnych artystek wizualnych. W swoim projekcie Encyklopedia od lat stawia nam pytanie, czy kiedykolwiek istniały pełne i wiarygodne źródła wiedzy, którym w pełni można ufać. Artystka zilustrowała kilkaset fałszywych haseł odnalezionych w słownikach, encyklopediach i leksykonach z różnych epok, korzystając z przetworzonych fotografii, z banków, zdjęć oraz obrazów wykreowanych za pomocą sztucznej inteligencji. Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a o kolejnej wystawie z cyklu Encyklopedia – i idei tego projektu opowiada kuratorka sztuki Katarzyna Sagatowska. W Galerii imienia Stlędzińskich w Białymstoku zaprezentujemy kolejną odsłonę wystawy Encyklopedia Weroniki Gęsickiej. Wystawy, która prezentuje projekt zainspirowany fałszywymi hasłami z Encyklopedii, słowników, z leksykonów, które były umieszczane i są umieszczane głównie jako ochrona przed plagiatem, ale też czasami dla żartu, a czasami też dla pieniędzy, bo redaktorzy XIX-wiecznego leksykonu biograficznego mieli płacone od biografii. I to zjawisko fałszywych haseł zainspirowało artystkę Weronikę Gęsicką do tego, żeby opowiedzieć szerzej o tym właśnie, o relacji prawdy, nieprawdy, dezinformacji, o zjawisku, które dziś mamy szczególnie nasilone, właśnie o, w kontekście sztucznej inteligencji, o y, multiplikacji fałszywych treści. I to też jest bardzo interesujące w tym cyklu, że Weronika odnosi się do encyklopedii, ten cykl zresztą nazwała encyklopedia, czyli do wydawnictw, które były uważane, traktowane przez nas, Wszystkich przecież jako takie obiektywne źródło wiedzy o świecie. I do tego pełne źródło wiedzy o świecie, opisujące każdy jego aspekt. Okazuje się, że jednak są pewne luki. Tak, no ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, że posiadanie encyklopedii było czymś oczywistym i jak mieliśmy jakiekolwiek wątpliwości, to się sprawdzało w encyklopedii i obecność danego hasła w encyklopedii była ostatecznym potwierdzeniem prawdy. A tu okazuje się, że y, były umieszczane fałszywe treści i to są fałszywe osoby, fałszywe zwierzęta, fałszywe wydarzenia, właściwie fałszywe wszystko. Weronika postanowiła zilustrować te fałszywe hasła. Po pierwsze pracując tak jak najczęściej pracuje, czyli na bazie archiwalnych zdjęć, z banków zdjęć, ale... Okazało się, że dla niektórych haseł nie było archiwów, bo na przykład rzecz albo osoba e, żyła przed e, wynalezieniem fotografii. Albo e, wydarzyło się coś w XIX wieku i w związku z tym nie było jeszcze wtedy przecież takich bogatych archiwów. I w, te, w związku z tym Weronika postanowiła wykorzystać sztuczną inteligencję, by stworzyć sobie archiwa, które może e, przetworzyć i z których może dalej zrobić e, kolaże i ilustracje do tych fałszywych haseł. To też jest ciekawe, że w takim razie środek, którym posługuje się artystka odzwierciedla ideę tych fałszywych haseł. Ta nasza nowa encyklopedia staje się materiałem do mówienia o tym, jakie były luki i wady encyklopedii poprzednich. Tak, no to narzędzie, czyli sztuczna inteligencja, wydaje się być bardzo adekwatne do, do opowiedzenia o fałszywych treściach, no bo pokazuje nam właśnie złudzenie rzeczywistości. Tutaj wiele, wiele, haseł, no na przykład patrzę na hasło Stonelaus, czyli weż kamienna, no i tu jest częściowo kolasz, a częściowo właśnie buźka tego wspaniałego robaczka jest stworzona przy pomocy sztucznej inteligencji. No więc właśnie, więc to też jest taka opowieść o w takiej niewierze czy też krytycznym podejściu do rzeczywistości. Wydaje nam się dzisiaj, że no właściwie trudno już zaufać jakiemukolwiek tekstowi i obrazowi. Natomiast tak myślę, że właściwie mając świadomość, że w encyklopedii nawet, nie wiem, dwa hasła są fałszywe, to okazuje się, że kwestionujemy każde, bo nie wiemy, które to są dwa. One były przez wydawców utrzymywane w tajemnicy, żeby mogły działać, żeby mogły chronić przed plagiatem, więc faktycznie dzisiaj różnica pewnie jest taka, że sztuczna inteligencja może szybciej multiplikować fałszywe treści. To jest po prostu bardzo szybki silnik do multiplikowania z tym słowem inteligencja myślę, że można jeszcze się wstrzymać. Dopowiedzmy jeszcze kiedy będzie można tę wystawę obejrzeć w Białym Stoku. Otwarcie wystawy y, będzie 24 kwietnia w Galerii imienia Slędzińskich przy ulicy Wiktorii i wystawa będzie trwała do 21 czerwca. Czyli otwarcie wystawy już jutro, mogą Państwo się przygotować, zaplanować yy, wycieczkę na prawdziwą wystawę, która opowiada często o nieprawdziwych historiach. Czyli wystawa Encyklopedia, a z Katarzyną Sagatowską rozmawiała Monika Kopcik. Teraz w poranku dwójki spotkanie z muzyką Luigi'ego Boccheriniego.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 od konkurującym z nim białym przestworem nieba. Codziennie od poniedziałka.